Koło Roweru odcinek 11. Dzisiaj wraz z Olm i Zbychem Gałęzą rozmawiamy o tym, jak podróżować na rowerze z dziećmi. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Sobolik, prowadzę bloga myśligrower.com, a to jest 11 odcinek podcastu Koło Roweru. O, niesamowite, rozpiera mnie dzisiaj energia i to do tego stopnia, że mam ochotę próbować. Pomimo tego, że mam gorączkę i cholernie boli mnie gardło To muszę dzisiaj nagrać ten odcinek podcastu, bo tak strasznie chcę go dzisiaj wam dać Słuchaj, będąc nastolatkiem często słyszysz, że musisz się wybawić, wyszaleć i realizować swoje marzenia Bo jak przyjdą dzieci, to będziesz mógł o tym całkowicie zapomnieć i stawiając dzieci w takim świetle, sprawiamy, że stają one się ogromnym wyrzeczeniem. Takim, który zmienia od podstaw nasze dotychczasowe życie. E, takie podejście sprawia również, że zatracamy siebie. W tym stwierdzeniu um, dzieci są przedstawiane jako jakaś taka, nie wiem, pokaźna kula u nogi, źródło nudnego życia, pełnego samych obowiązków, pozbawionego żadnych przyjemności, życia, pełnego cierpienia, nie wiem, niedostatku, niedostatku przygody. Ale na całe szczęście to nie jest prawda. A udowodniło to całe mnóstwo osób, między innymi pewne młode małżeństwo z Krakowa, które wyjechało raz, wraz ze swoją czteromiesięczną córką oraz trzy letnim synem 8 miesięczną podróż. Strasznie dużo cyferek. To właśnie oni są gościem mojego odcinka podcastu, 11 odcinka podcastu. Przedstawiam wam Ole, Zbycha, wraz z dziećmi Kajtkiem i Rutą, którzy nie tylko przejechali 8 miesięcy na rowerach razem z dziećmi, ale także prowadzą bloga kajtostany.pl Gorące brawa dla was. Cześć! Cześć! Cześć! witasz się też, Kajtek? Kajtek. Jest jeszcze z nami Ruta, tylko jej nie słychać. Jeszcze. Smacznego. Smacznego. Czy podróżowanie z dziećmi jest trudne? A yeah. przynajmniej tak trudne, jak wszystkim się wydaje? Nie. Yeah. Jest. Y no jest, jest trudniejsze, zdecydowanie. Kajtek mówi, że nie, ale no to on komplikuje sprawę po części, więc to może dlatego mówi, że nie jest trudne. Czy na pewno jest trudniejsze, ale jest możliwe. Przede wszystkim jest możliwe i to wcale nie jest tak, że dziecko powoduje, że trzeba się zacementować i siedzieć na miejscu. Można jechać, wymaga to trochę większej logistyki, człowiek się męczy w trochę inny sposób, ale w ogóle posiadanie dzieci jest męczące, więc to niezależnie, czy w podróży, czy w domu, dzieci to jednak z... No generalnie, no tak, tak jak powiedzieliśmy, że jest trudne, znaczy, może nie tak, że jest trudne, jest trudniejsze, generalnie jest niż, niż podróżowanie bez dzieci. Chociaż ja nigdy nie jeździłam, nie podróżowałam na rowerze bez dzieci, więc nie wiem, jak się odpoczywa na przykład po całym dniu jazdy w namiocie, w ciszy i spokoju. Może całe szczęście. Tak. <laughs> Ale no, wiesz, przeżyliśmy teraz prawie 8 miesięcy razem na, na rowerze i no jeżeli nie mielibyśmy z tego fanu i nie, nie, no nie byłoby z zabawy i nie byłoby radości z tego, no to pewno byśmy wrócili wcześniej, więc yy, jest trudniej, ale jest, jest fajnie nadal. A dlaczego stany? A to był twój pomysł, więc je wytłumacz. Dobra, to był mój pomysł. Nie, bo w, pomyślałam sobie, bo jeszcze wtedy, jak Kajtek się urodził te 4 lata temu, i zaczęliśmy sobie jeździć z nim po, po, po Polsce, raczej po Polsce na początku, niż po świecie. I szukałam różnych informacji na temat jazdy z dzieckiem, to tak naprawdę pojawiła się rodzina bez granic i, i jeszcze jakieś tam, nie wiem, no, no, naprawdę garstka po prostu jakichś informacji. No i nie było blogów i tak sobie pomyślałam, że... Hmm, jeździmy, ludzie tak mówią, że jejku, tak wam się chce i tak można. No i tak sobie pomyślałam, dobra, no to będziemy pisać. A lubię pisać, więc, więc sobie zaczęliśmy pisać. No i kajtostany wzięły się od kajtka, czyli od imienia naszego syna. I od stanów, po pierwsze stanów byłego Związku Radzieckiego, do których chcielibyśmy... Czyli od Zbycha. Od Zbycha, od Zbycha też? Chyba nie tym razem. No ale od, od stanów właśnie byłego Związku Radzieckiego, do których chcielibyśmy kiedyś pojechać i od e, stanów umysłu, jakie też dzieci otwierają. E, właśnie, bo nie zadałem tego pytania. Ile lat mają teraz wasze dzieci? Albo może inaczej, ile lat miały wasze dzieci, jak wyjeżdżaliście teraz w ostatnią podróż? E, w ostatnią podróż wyjechaliśmy, kiedy Ruta miała e, 6 miesięcy. A Kajtek miał 3,5. Skąd wziął się pomysł na urlop macierzyński i taki wyjazd? Chyba jesteście ludźmi, którzy nie bardzo potrafią usiedzieć w miejscu. Ciężko, No nie, no to chyba ciężko nam usiedzieć w miejscu. Od zawsze jeździliśmy. Ja od, odkąd pamiętam, jeszcze z rodzicami jeździliśmy i w Zbychu chyba podobnie. Na studiach też jeździliśmy, no i jak się pojawiły dzieci, no to też jeździmy, I jakby nic się nie zmieniło pod tym, pod tym względem. Znaczy wiadomo, że inaczej trochę się jeździ. I yy, yy, No i urlop macierzyński, jak sobie pomyślałam, że przez rok mogę siedzieć w domu, albo mogę gdzieś pojechać, bo wtedy tak naprawdę to jest najlepszy czas, bo... Yy, no bo wybrałam właśnie rok urlopu macierzyńskiego. Jakieś tam pieniądze zawsze spływają co miesiąc i no, Kajtek jeszcze nie jest w obowiązku szkolnym, więc tak naprawdę no, to jest najlepszy czas, żeby pojechać na długi wyjazd. No i tak zrobiliśmy. Jeszcze zbychu musiał za zawiesić firmę. Zawiesić no, firmę, ale faktycznie była to jedyna możliwość, żeby pojechać na ten długi wyjazd i zanim jeszcze e, pojawi się obowiązek szkolny. E, w, Wiedzieliśmy, że chcemy gdzieś pojechać. Wiedzieliśmy, że wypada e, czas, że to będzie wyjazd zimowy u nas, więc szukaliśmy miejsca, w którym można spędzić czas gdzieś, gdzie jest zdecydowanie cieplej niż u nas. Opowiedzcie proszę o, o jednej wybranej jakiejś sytuacji z podróży. Oj, ciężka sprawa. Mi prawdę mówiąc, teraz jak ktoś nas się pyta o wcześniejsze wyjazdy, przychodzi na myśl głównie Bliski Wschód. W którym byliśmy w 2009 roku, szczególnie dlatego, że teraz do doniesienia z Syrii są takie, jakie są, a wtedy właśnie odwiedziliśmy Syrii, Jordanię, Liban. No i ogólnie Syrię, która jest naprawdę, chyba już niestety musimy powiedzieć, była naprawdę pięknym krajem. No i miejsca, które tam odwiedziliśmy, dla, dla mnie najciekawszym miejscem to było, było były odwiedziny w klasztorze Marmusa na pustyni. I wiemy, że niestety jest to miejsce, gdzie te teraz odbyły się... Czy miejsce, w którym. To jest chrześcijański klasztor w Syrii, więc kiedy tylko zaczęły się tam dziać te rzeczy jakie się aktualnie dzieją, to wiadomo, że tam był jakiś konflikt między mieszkańcami klasztoru, a najpierw armią syryjską, a później pewnie teraz i armią Państwa Islamskiego. No i niestety smutno się robi, jak się wspomina, jak tam było fajnie i jak teraz przypuszczalnie jest tam nieciekawie. A co ci się tam najbardziej podobało? Myślę, że po prostu przestrzeń, bo jest to klasztor na pustyni, w górach, więc jak wyjdzie się z klasztoru, jest przepiękny widok na, na pustyni, a po, po tym klimat, klimat małego klasztoru, gdzie ten mistycyzm jest w każdym kamyku, w każdym zakątku danego miejsca i chyba po prostu odpoczynek podczas tego wyjazdu przez tydzień pobytu w Marmusie, mimo że pracowaliśmy razem ze wszystkimi dla dobra wspólnoty klasztoru Marmusa, tylko świetnie odpoczęliśmy po tych kilku tygodniach wyjazdu. Dla mnie, znaczy, tak jak sobie myślę o wyjazdach, jakby przed y, posiadaniem dzieci, to też najbardziej mi przychodzą, przychodzi na myśl właśnie ta podróż, o której Zbychów wspomniał. Bo to była taka najdłuższa, taka nasza podróż, taka, no, w sensie takie dobre, wspólna, do, tak, tak, tak, tak, takie, takie dobre miejsce. Yy, no a teraz mi, mi się przypomina taki, taka sytuacja z tej podróży, kiedy pojechaliśmy. Yy, i tak pamiętasz, jak poznaliśmy szorskoczka? Pojechaliśmy sobie na pustynię i na, na samym. na południu od Zagory, niedaleko Mohamidu, to już jest taka. No taka pustynia, pustynia już prawdziwa, chociaż no nie wiadomo, co to jest tak prawdziwa pustynia. Tak czy siak rozbiliśmy się tam na dziko, przetargaliśmy te rowery przez piach trochę i, i znaleźliśmy świetne miejsce. To był, to był nasz ostatni nocleg na pustyni na dziko. E, I e, no i przepiękne miejsce, rozbiliśmy się, zrobiliśmy sobie nocle, znaczy ognisko, Kajtek znalazł myszoskoczka i strasznie się z nim zaprzyjaźnił i tak jak ja zawsze myślałam, że myszoskoczki czy jakieś takie dziwne, inne zwierzęta no, uciekają przed ludźmi, no bo się ich boją, mhm. a ten myszoskoczek po prostu sobie Stanął, spojrzał na Kajtka i się z nim zaprzyjaźnił. I przez pół godziny Kajtek budował muszała, przynosił mu jedzonko, a on sobie po prostu siedział i tam sobie z nim, z nim w jakiś tam sposób sobie spędzał czas. Ale po prostu że chciałam, zbudować Tutaj, zamek, no, że chciałam zbudować zamek z kamieni, a potem właśnie znalazłem... A myślałam, że tam nikogo nie ma, ani skorpiona, ani wyłóza, ani mysoskoczka. Tam po prostu mały mysoskoczek. A Tobie, Kajtek, co się najbardziej podobało podczas wyjazdu? Mysoskoczek. Tak? A, dino no a dinozaury Ci się nie podobały? Im też. Też? Wielbłądy. Tutaj do, do mikrofonu musisz mówić, wiesz? Wielbomdy, dinozaury i sestka. I mystko. Mystko? Glistko. I też po tym noclegu rano się obudziliśmy, jeszcze nie wstaliśmy dobrze, ale tam słyszymy, że na zewnątrz coś się tam dzieje no i otwieramy wrota nasze, naszego domu który był namiot przez, przez 8 miesięcy a tutaj idzie taka karawana wielbłądów z turystami, którzy pewno zapłacili grubą kabonę za to, żeby tam właśnie wybrać się na tą dziką pustynię, żeby im zorganizowali mm -hmm. ten nocleg, to przejście i tak dalej, no i mieli nader osobliwe miny, kiedy nas zobaczyli jeszcze z dwójką dzieci machających i im. cześć, cześć, no że da się inaczej. Oni myśleli, że jazda na wielbłądem to już jest totalny hard. Pewnie Oni tak. By... No. Ile czasu łącznie spędziliście teraz na podróżowaniu? Zaczęliśmy 30 października 2014 roku i wróciliśmy 14 czerwca, czyli po 7,5 pół miesiącach wróciliśmy do Krakowa. Kawał czasu Dość. No, dość. Szybko minęło. Jak teraz, z perspektywy z... czasu na to zerkamy, to chyba szybko, tak. Był, tak? był taki śmieszny moment, gdy w, przyjechaliśmy najpierw do Opola, bo z Bychu jest z Opola. I przyjechaliśmy do, do jego rodzinnego mieszkania, i siedliśmy sobie przy kolacji, tak jak zwykle, i tak sobie pomyśleliśmy. Iku, czujesz, że nie było nas 7,5 miesięcy? No, no nie, no nie było nas, no nie wiem, wyjechaliśmy na długi weekend. To, naprawdę, no tak, tak jakby perspektywa się zupełnie zmieniła. Jednocześnie w czasie, wyjazdu, w czasie wyjazdu były takie momenty, kiedy bardzo się dłużyło i na przykład chcieliśmy być już w domu i też y, szczególnie końcówka była taka dosyć ciężka. Ale, no, ale później właśnie z perspektywy czasu nagle okazuje się, że to przecież tylko był długi weekend. Chodź. No, A było bezpiecznie? Daliśmy hmm, się najbardziej przekroczenia granicy na Odrze, jak wracaliśmy. <grym> A czyli, czyli nie samochodów, tak? Nie, czyli przede wszystkim przed wyjazdem bardzo obawialiśmy się Maroka, kierowców marokańskich, bo jednak wiedzieliśmy, że spędzimy tam trochę czasu i Renoma arabskiego kierowcy jest jaka jest, po wizycie na Bliskim Wschodzie i w innych krajach arabskich wiedzieliśmy, że no może być nie, nie ciężko. ciężko, szczególnie w miastach, a okazało się, że kierowcy w Maroku naprawdę świetnie się zachowywali i paradoksalnie czuliśmy się tam bezpieczniej niż w Polsce na drogach i przez e, 3,5 miesiąca pobytu, nie wiem, troszkę ponad 3 miesiące pobytu w Maroku e, mieliśmy może pięć bądź sześć sytuacji, gdzie ktoś nas wyprzedził blisko, no nie mówię, mm -hmm. że na gazetę jak w Polsce, tylko po prostu blisko w Polsce to już się na lakier wyprzedza no, lub na lakier, dokładnie, a ta naprawdę było to sporadyczne sytuacje i oni faktycznie jeżdżą jak jeżdżą i, e, ale jak wyprzedzali nas, to raczej woleli zjechać na lewy pas i pójść na czołówkę z kimś jadącym naprzeciwka niż żeby minąć nas blisko w miastach to prawda, te reguły były trochę e, bardziej naginane, ale w dalszym ciągu jazda tam nie było była aż, taka, e, aż tak niebezpieczna jak się spodziewaliśmy. I po tym miłym zaskoczeniu w Maroku, już w zasadzie w Europie e, tylko czasami przekonywaliśmy się, że niektórym europejskim kierowcom daleko do e, kultury jazdy w Maroku, co było dla nas naprawdę nies wielką niespodzianką. No szczególnie w Portugalii, gdzie kultura jazdy na drodze jest e, porównywalna do kultury w Polsce, a nawet i miejscami gorsza. A co to jest bambus bezpieczeństwa? To jest właśnie e, chyba synonim mitu, który, który mieliśmy przed pojawieniem się w Maroku, ponieważ jeszcze w Hiszpanii powiedzieliśmy sobie: wjeżdżamy do Maroka, w mieście, w, do kraju, gdzie arabscy kierowcy jeżdżą. Jak jeżdżą, e, to musimy się jakoś zabezpieczyć. Więc zerwaliśmy półtora metrowy bambus i, yy, i stawialiśmy go tak na sztors przyczepce na bok i zawiązywaliśmy jakąś pieruchę bądź jakimś ubrankiem, żeby było widać, że jesteśmy szersi niż w rzeczywistości. Tak jak czasami był taki plastikowy lizak kilkudziesięciocentymetrowy, mm -hmm. tylko my mieliśmy odpowiednio go powiększone. No i okazało się, że ten bambus wcale nie jest potrzebny w Maroku i jeździliśmy z nim, bo się do niego przyzwyczailiśmy, a nie dlatego, że był potrzebny i rzadko kiedy musieliśmy go ustawiać zgodnie z jego przeznaczeniem. A ty, Kajtek, bałeś się czegoś? Nie. Baliśmy się trochę kierowców, ale tak naprawdę nie było, nie było czego. Tak, kierowcy to był przedwiazdowy największy stres. I wiem, że ludzie nas często bardzo pytają o spanie na dziko, czy się nie boimy spać na dziko. I nie, nie boimy się spać na dziko. O widzisz, to by mi nie przyszło do głowy, dlatego że ja tak często śpię na dziko, no, że... właśnie, ale nawet dzisiaj gdzieś tam na, na, na Facebooku takie pytanie widziałam, więc, więc od razu powiedziałam, że nie, nie boimy się spać na dziko. I lubimy spać na dziko i lubimy chyba to, że jak wstajemy i jak otworzymy poły namiotu to jest jak za każdym razem inny e, krajobraz, który sobie sami możemy wybrać gdzie się rozbijamy i na co będziemy akurat mieli wschód słońca jaki, jaki widok będziemy mieli a na kempingach albo jakichś innych zorganizowanych e, noclegach na no to jednak e, jak się otworzy poły namiotu i widzi się e, na, namiot kogoś innego bo ogólnie jakieś takie miejsce jest to mniej na pewno mniej urokliwe niż jakieś rozbicie w jakimś ładnym miejscu. Pola namiotowe mają tylko tą jedną, jeden atut, że jest ciepła woda. Jest ciepła woda i jest elektryczność <grych> najczęściej, nie? O! No. Nie korzystałem nigdy z elektryczności na. No, najczęściej, na najczęściej jest i no, chyba tylko dlatego warto. Ale można też pójść do knajpy na kawę i się podładować. <grych> dwukrotnie. <laughs> A jak przygotowywaliście się do wyjazdu? E, długo. To była też ciekawa sprawa. bo to jedyny wyjazd, do którego się zaczęliśmy przygotowywać na długo przed. W sumie na ja, 7 miesięcy chyba przed już zaczęliśmy więcej myśleć na temat wyjazdu. Tak, e... tylko to też było takie złudne, bo jak zaczęliśmy mm, przygotowania, znaczy w ogóle jak myśleliśmy o tym, co zrobić, gdzie jechać, w jaki sposób i tak to, dalej, to Ruty jeszcze nie było na świecie. Ja tak trochę stopowałam, że dobra, poczekajmy, aż się urodzi, czy będzie zdrowa i czy wszystko będzie w porządku, bo tak naprawdę to od tego wiele zależy. No, więc... Ale od samego pomysłu wyjazdu do jego realizacji minęło te 7 miesięcy, to w naszym przypadku jest bardzo długo, bo z reguły jednak są przygotowania zdecydowanie krótsze ale przygotowania yy, ja najbardziej pamiętam to, że przygotowywaliśmy tylko fragment tego wjazdu, czyli fragment marokański, bo dla nas już ten okres powrotu z Maroka do Polski, gdzie wiedzieliśmy, że będziemy przejeżdżać przez Europę, był na tyle odległy, że nawet specjalnie nie, nie myśleliśmy, którędy, co i jak yy, yy, y, zostawialiśmy go dopiero na późniejszy etap, ale tak m, m, Maroko i to też jak się później okazało plan musieliśmy wielokrotnie zmieniać e, trasy. Więc... Myślę, to jest to taka specyfika jazdy z dziećmi, że tak naprawdę nie ma co planować, bo i tak wychodzi jak w praniu zupełnie co innego. Więc to, to jest takie no dobra, zaplanujmy sobie, że możemy zrobić to i to, ale co będzie po drodze, no to jest no, no nie ma co planować. Po prostu. A już samych konkretów przygotowania no to najważniejsze było rowery. Były rowery oraz trochę takiej logistyki okołowyjazdowej, czyli ubezpieczenia, szczepienia, zdrowie, no bo to jednak e, jako odpowiedzialni rodzice e, musimy zagwarantować sobie raz dzieciom jednak e, jak sam, e, w razie e, jakiejś konieczności właśnie możliwość. E, korzystania ze służby zdrowia i to była, tak, to, to była rzecz, która w porównaniu do wcześniejszych naszych wyjazdów to było nową, bo wcześniej jak sami jeździliśmy, specjalnie nie przykładaliśmy do tego wagi, albo o tym zapominaliśmy, albo bagatelizowaliśmy no, Nie, ale wiesz, wystarczyła karta euro 26 czy coś tam innego jakiś ICT było okej okay a teraz trochę się bardziej o to postaraliśmy, ale jeżeli. Poza chodzi tym też... tylko ty mogłeś mieć kartę Euro 26. Tak. E, ale w, jeżeli chodzi o później samo przygotowania, to właśnie trochę organizacji sprzętu, trochę organizacji e, w trasy i tak raczej poczytania o fajnych miejscach, które warto odwiedzić, albo poszukania e, czy, czy miejsca, które chcemy odwiedzić są faktycznie warte odwiedzenia, a reszta to już było e, w trakcie wyjazdu, w obmyślanie dalszych planów, jak się coś trzeba było zmienić, trasy. I... Ja jeszcze pamiętam przygotowania, to była wyprowadzka z mieszkania, które wynajmowaliśmy na czas wyjazdu i e, tak naprawdę to chyba było największe wyzwanie. Tak. Nie, I tak nie zabieraliśmy książek, bo z, wynajmowaliśmy mieszkanie znajomym, ale samo pakowanie ciuchów i, no i wszystkich innych rzeczy, zabawek i tak dalej, to, to było karkołomne zajęcie i wtedy też sobie uświadomiliśmy, jak dużo niepotrzebnych rzeczy mamy w tym mieszkaniu. Sam przeprowadzałem się bardzo niedawno i to, że kiedyś. Powoli upraszczałem właśnie stan posiadania. Bardzo się przydało, bo, bo udało mi się właśnie zmieścić do pandy na raz ze wszystkim. No to Więc... yy, gratuluję naprawdę. Tak, my do takiego poziomu, nie wiem, czy dojdziemy kiedykolwiek. Z dziećmi myślę, że cztery no, pandy by wam no. przydały, pewnie, nie? Pewnie tak. Jedna na spółkę dla Was, jedna dla dzieci. Chociaż te, na szczęście po tym wyjeździe, kiedy przez kilka miesięcy nasz, nasz dobrobyt był spakowany w kilka sakw, e, doszliśmy do związku, że faktycznie mamy za dużo rzeczy w, materialnych w Krakowie i... E, Chce, no. Chcielibyśmy zrobić jednak, e, czy już jesteśmy w trakcie robienia selekcji tego, co nam potrzebna, co nie. No i bardzo byśmy chcieli, żeby e, nasze mieszkanie nie było zagracane systematycznie, tylko żebyśmy trzymali e, postanowienie odszczuplenia naszego stanu posiadania i e, nie, nie kolekcjonowania rzeczy, bo kolekcjonujemy różne rzeczy. Część z nich jest kompletnie niepotrzebna, ale nasz sentyment oraz jakieś dziwne, chęci posiadania niektórych rzeczy, które znajdziemy na ulicy, z czasami jednak biorą górę. To polecam Wam w takim razie po pierwsze książkę Minimalizm po polsku, a po drugie no. dziewiąty odcinek podcastu, który nagrywałem właśnie z Anną mularczyk Mayer, autorką tej, tej książki. Tak zobaczymy sobie. Ciekawa jestem jak ten... A czy, y, czy pani Anna Mularczyk ma dzieci i rodzinę? Czy nie, na, nie, nie ma. Właśnie bo jest ten, ja się tak zastanawiam właśnie, jak wygląda minimalizm po polsku, y, taki rodzinny minimalizm. E, w takim razie jest książka Marty Sapały Mniej i ona mhm. rozmawia też z, nawet z rodzinami, które mają dzieci. A poza tym jest Leo Bawałta, który e, ma szóstkę, siódemkę dzieci jest minimalistą, więc, że tak powiem, da się to w miarę pogodzić. Jeżeli nie ma wielkiego domu i ma sześć dzieci, to trzeba być minimalistą. A tak ta seria, to myślę, że to jest tylko kwestia wypracowania odpowiednie i no, odpowiedniej i odpowiedni priorytetów w ogóle, nie? To no. chyba na to, tym polega. ja tylko wtrącę, że wszystkie fajne rzeczy, o których tutaj mówimy, znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 011, jak 11 odcinek podcastu. To jak już jesteśmy przy rzeczach, to powiedzcie, czego za dużo zabraliście ze sobą do sakw? Co, co pierwsze wywaliliście? Pierwsze zredukowaliśmy książki Kajtka. Tak, zabawki dla dzieci to była rzecz, której mieliśmy za dużo od początku do samego końca. Tak. Ale to też, myślę, że kwest... za dużo mieliśmy do samego końca tylko dlatego, że sentyment nie pozwalał pozbyć się niektórych rzeczy, ale faktycznie... Rzeczy dziecięce, tego było za dużo. Nie mhm. tylko zabawy, zabawki. Ciuchy zresztą chyba też już później... No później sobie wypracowaliśmy... Bo my popełniliśmy taki błąd generalnie na, na samym początku, że y, przygotowywaliśmy się, przygotowywaliśmy, ale zapomnieliśmy o tym, żeby wszystko wpakować, wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, wpakować do sakw, Spakować na rower Sprawdzi i ruszyć, zmieści, tak. I w ogóle, czy się zmieści, czy w ogóle ruszymy z tym, czy w ogóle damy radę jechać. Nie zrobiliśmy tego i to był nasz, nasz bardzo duży błąd. I później, jak się okazało, jak się spakowaliśmy w Maladze, bo lecieliśmy z Krakowa do Malagi, jak spakowaliśmy się w Maladze, to no myśleliśmy po pierwsze, że nie przejedziemy z tym więcej niż 50 km i po prostu upadniemy. No a po drugie się okazało właśnie, że tak naprawdę trzeba było się upychać z tym wszystkim i, no i później tak sukcesywnie okazywało się, czego nie potrzebujemy i, no i tych rzeczy sukcesywnie się też pozbywaliśmy. To jaka jest naj... może, znaczy najbardziej Najgub... bezmyślna rzecz, jaką zabraliście ze sobą, która wydawała się przydatna albo prysznicą? On się przydał, co prawda, gdzieś tam tak, w czy Tak, skorzystaliśmy z niego, ale nie był super rozwiązaniem. Wydaje mi się, że y, dużo lepszą opcją przy jeździe tak, z dziećmi, w taki sposób, jaki jeździmy, byłby taki składany zlewozmywak. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Taka miska, mm -hmm. y, która y, tak naprawdę raz, że y, można by spokojnie w tym prać, a pod prysznicem jest słabo z praniem, a dwa, że spokojnie można się umyć właśnie w miejsce, a nie pod, pod prysznicem, no, której który tak To yy, był Taki turystyczny. Tak, litrów, tak, coś tak, coś takiego, nie? tak. I to jest takie. No. Czyli to się spra sprawdzić może. Czyli sprawdziło się czasami, jak braliśmy do tego wodę na zasadzie zapas, jakby czy byłem więcej wody w miejscu, gdzie może wody nie być. Ale do samego, mm -hmm. y, samej idei wykorzystania tego prysznic to w nam się to nie sprawdziło, tak jak myśleliśmy, że się sprawdzi. Jeszcze... Znaczy też... Yy... Chyba wydawało nam się, że jednak w Maroku jest trochę cieplej zimą niż jest w rzeczywistości i nie było też takich temperatur, żeby po prostu na zewnątrz się robić sobie prysznic na, na, na zewnątrz. Wiesz, to to no, raczej jest... długie spodnie i ciepła bluza niż... Raczej tak. tak. Właściwie jeszcze o tym chciałem powiedzieć, a propos ilości rzeczy, które wzięliśmy, wyjeżdżaliśmy z Polski na zimowanie, że mieliśmy przetrwać zim, czy przetrwać. Mieliśmy spędzić zimę w Maroku i wiedzieliśmy, że może być chłodno i widzieliśmy sporo ciepłych ubrań i nie do końca wiedząc gdzie, gdzie spędzimy tą zimę, nie, wiadomo, nie, nie do końca wiedząc w jakich okolicznościach bytowych czy cały czas na czy gdzieś będziemy spać pod dachem i też nie wiedzieliśmy jak dzieciaki z, będą reagować na niższą temperaturę, niż te kilka stopni w związku z tym mieliśmy sporo ciepłych rzeczy które części się przydało część niekoniecznie i później myśleliśmy sobie, że wracamy do Europy, gdzie też pogoda była niepewna bo jak wylądowaliśmy w Hiszpanii okazało się, że na północnej Hiszpanii jeszcze jest atak zimy, że gdzieś tam w okolicach Bilbao jest powódź więc też powiedzieliśmy sobie że zostawiamy jeszcze trochę tych ciepłych rzeczy, bo nie wiadomo co nas spotka więc sporo, mieliśmy sporo ciepłych ubrań, które wwieźliśmy właśnie na zapas, jakby się okazało, że jednak chwyci mróz i warto byłoby mieć, żeby nie, nie, nie spać bez tych ciepłych ubrań. I... ale wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o ciuchy to znaczy nie było tak, że mieliśmy na przykład za dużo, że nie wiem, było coś czego nie użyliśmy albo coś się nie przydało to akurat z tym sobie jakoś tak poradziliśmy dobrze Czy na tym wzięliśmy razem? ubrania, które wiedzieliśmy, że one jak się zużyło, po prostu je wyrzucimy, je wyrzucimy i, tak, i tak. systematycznie mm -hmm. się ich pozbywaliśmy no ale też część rzeczy, które wiedzieliśmy, że ich już nie będziemy używać, nie chcieliśmy ich wyrzucać bo były po prostu dobre i chcieliśmy, chcemy ich Później po, chcieliśmy ich po powrocie też no, używać. No sprawdziły się. Je, je, je się. sprawdziły, więc nie, nie, głupio nam było y, sprawne rzeczy wyrzucać, więc je woziliśmy ze sobą. A w, w jakich ubraniach jeździliście? Mieliście jakieś ciuchy rowerowe, czy raczej normalne ubrania? Tak, mieliśmy ciuchy rowerowe. Na co dzień może nie jeździmy w lajze i na wiedzie też raczej staraliśmy się unikać lajkry, bo nie jesteśmy tego typu ludźmi, którzy jeżdżą w ten sposób, ale mieliśmy trochę ciuchów rowerowych, które się naprawdę dobrze sprawdziły i do których się przekonaliśmy. Co ciekawe, czy może nie nie wiem, czy to czy to ciekawe, czy nie. Wcześniej w ogóle nie jeździliśmy w espedach. Ja się przymierzałem co jakiś czas do espedów i dopiero na miesiąc przed, przed wyjazdem sprawiłem sobie espedy. I bo wiedziałem, że jest to dobre rozwiązanie, ale nigdy na tym nie jeździłem. No i jak wsiadłem po raz pierwszy, nie przewróciłem się i pojechałem, z, powiedziałem, że to jest najlepsze, najlepsze, co wymyślono od czasu wymyślenia roweru. Więc powie, powiedziałem to fasoli, która była bardzo sceptyczna, bo mówiła, że się przewróci, że nie umie, że nie lubi, że to nie działa. I też na kilkanaście godzin... dobrze. Ja też się przewróciłem, ale... Wszyscy tam, wszyscy tam byliśmy. Ale w, po kilkanaście godzin przed wyjazdem Fasola też pożyczyła espedy i teraz sobie nie wyobrażamy takiej jazdy bez spd Ja sobie w razie nie wyobrażam tego, żebym mógł podjechać z tymi wszystkimi tobołami pod jakąś górę bez z dzieciakami bez SPD-ów. Oj, wiem, podjeżdżałem niejedną górę z spedami, Jest dużo lżej. Dużo, tak. dużo, dużo. No. Ja jeszcze na szczęście zgubiłam, bo jeszcze na pustyni na przykład dużo jeździłam w e, sandałach, bo było ciepło, więc y, no, mm -hmm. przyjemniej jest je jechać jednak w sandałach. Ale y, y, na szczęście zgubiłam, na, nie wiem czy na szczęście, ale tak, na szczęście zgubiłam jednego sandała, został mi tylko jeden, więc przesiadłam się już całkowicie na espedy. <śmiech> I nie kupowałam sobie nowych sandałów, tylko zostałam w espedach i japonkach. Mieliście ze sobą na przykład ciepłe śpiwory, czy raczej stawialiście na, na to, żeby się doubrać w nocy? Jak, jak spały w ogóle dzieci? Yy, mam, znaczy, tak, ze śpiworami było tak, że yy, ja bardzo chciałam mieć śpiwór puchowy, ale yy, no poleliśmy zostawić te pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na śpiwór puchowy yy, na wyjazd. Zbychu ma śpiwór puchowy i to był jeden puch, który mieliśmy. A ja miałam stary śpiwór, który ma już, nie wiem, z 15 lat pewnie, ale no jeszcze działa. <grych> I, e, I generalnie mieliśmy ze sobą trzy śpiwory, w tym jeden puch, e, trzy maty samopompujące, jedną karimatę. E, dla dzieciaków kupiliśmy takie mniejsze maty samopompujące, które bardzo fajnie się sprawdziły. I rudka miała taki śpiwór, śpiworek taki ma mały, tam na nie wiem, tak na, na około pół roku, który, który był z polaru i z takimi, no, no dosyć gruby śpiwór, znaczy taki, na, na zimne noce, e, e, norweskie, nawet powiedziałbym taki. <śmiech> <śmiech> Bo to jakaś taka firma, ale kupiliśmy to generalnie na Ciuchach. E, i, no i, no I tak spaliśmy, tak się sprawdzało wszystko. Kajtek śpi w swoim śpiworze, albo w moim. Albo, w, albo właśnie wzbycha, w zależności od tego, jaka była temperatura. No bo my się dogrzewaliśmy sobą, że tak powiem, a, no a Czyli dzieci... W sensie były zsuwane, tak? Yy, nie, nawet nie, nie bo, niestety, tak, bo niestety nie mamy właśnie takich kompatybilnych. No ale dało się jakoś opracować odpowiedni system. Ale to też jeszcze a propos e, ubioru, e, testu, pierwszy raz mieliśmy też na sobie ciuchy z wełny Merino, bo to też przez to, że my e, lubimy chodzić po ciuchach i mamy kilka ulubionych ciuchów. E, więc udało nam się e, dostać kilka e, ubrań Merino dla siebie i dla dzieci. E, I naprawdę sprawdziły się, się w sprawdził. wyśmienicie, bo naprawdę mało miejsca zajmują, są e, ciepłe i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sobie je chwalimy i to, to właśnie spora część... A ja sobie przypomniałam teraz, że jak mi brakowało śpiwora puchowego, to po prostu zakładałam kurtkę puchową, którą miałam, którą kupiłam zaraz przed wyjazdem i to była najlepsza rzecz, jaką kupiłam przed wyjazdem. Taki sweterek puchowy, tak? No, no to taką leciutką kurteczkę, taką mm -hmm. naj, najtańszą wersję z Decathlonu. <laughs> Ale naprawdę się super sprawdziła. Eee, Tylko, jest... że ja jestem z marzlu generalnie, więc to jest tak. <laughs> Dużo kobiet jest z Marzluchami. No. Eee, tak. Dobra, to po pierwsze chcę adresy zaraz po tym, jak skończymy nagrywać, eee, a po drugie to okej, okay, przeszliśmy już do, przez, przez najczęściej słuchany temat, czyli e, co zabrać i tak dalej. A co jest najtrudniejsze w podróżowaniu z dziećmi? Eee, na rowerze czy w ogóle? Na rowerze. Eee, Odpoczynek po całym dniu jazdy. To jest coś, Odpoczynek jest najtrudniejszy, tak? Tak. tak. E, bo, bo to jest coś, Właśnie fascynualnie... wyobraźcie sobie, <laughs> że jedziecie przez cały dzień. E, może to ty powinieneś opowiadać, tak. bo ja nie wiem, jak jest inaczej, no to to jest, nie? <laughs> ja, ja po prostu e, do do szląsu poznawczego, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy z Kajtkiem na wyjazd, Ponieważ fasola wcześniej nie jeździła na rowerze na takie wyjazdy i nie wie co to znaczy po całym dniu jazdy rozbić temat, zjeść coś i położyć się i odpocząć. Bo z, z dziećmi po prostu takiej sytuacji nie ma, bo jak dojedzie się po całym dniu jazdy, albo nie całym dniu jazdy, ale dojedzie się w miejscu, w którym chcemy spać, no to trzeba się rozbić i... Trzeba przygotować jedzenie dla siebie, przygotować jedzenie dla dzieci, zająć dzieci, które po całym dniu jazdy i po jakiejś drzemce w przyczepce mają jeszcze trochę energii, więc trzeba jeszcze je trochę zmęczyć, pobawić, poniańczyć. W namiocie to nie jest wcale takie proste i wtedy zaczynają się... I wtedy właśnie zaczynały się schody, bo tak jak właśnie po całym dniu jazdy bez dzieci można sobie odpocząć, można sobie coś poczytać, może nawet e, jak prowadzi się bloga napisać coś na bloga, tak z dziećmi jest to utrudnione, a czasami uniemożliwione, bo nawet jak już dzieci zasną, to przez to, że nie wiemy czy będą spały całą noc i o której się obudzą, też woleliśmy ten czas przeznaczyć na sen i regenerację sił niż na y, taką przyziemną rzecz, jak włączenie jakiegoś sprzętu i napisanie coś na bloga. W związku z czym to jest rzecz, która jest najtrudniejsza, bo to jest rzecz nieprzewidywalna właśnie, czy wypoczniemy, czy nie wypoczniemy. I chyba to jest, to, to różni najbardziej kwestie wyjazdowe. i mhm. znaczy to też jest, dres... jest bo, bo jeszcze tylko dodam, że to jest na przykład specyfika też Zależy, w jakim wieku ma się dzieci. Jeżeli ma się dzieci w podobnym wieku, które same ze sobą się już bawią i tak dalej, to jest zupełnie inaczej niż, no tak jak widać teraz, że Kajtek jest zajęty swoją kuzynką i możemy sobie spokojnie rozmawiać, a Rutka śpi. Ale jakby w... Bywało tak, że po prostu Kajtek no wymagał tej, wymagał te, tej atencji i po prostu no potrzebował czasu i bycia z, z nami, bawić, żeby była zabawa i tak ja, dalej, a Rutka też coś tam chciała, więc jakby no nie było po prostu możliwości e, odpoczynku takiego. Tak. Jeszcze e, odpoczynek nie tyle też wieczorami, co w trakcie dnia, jak e, już na przykład dzieci zasnęły w przyczepce albo Rutka zasnęła w przyczepce, jest podjazd i człowiek się zmęczy, chciałby odpocząć to e, albo nawet zrobić zdjęcie to po zatrzymaniu się może policzyć do 3, 4 i, i z tyłu włącza się taki motywator w postaci ruty, która nie pasuje jeżeli człowiek się zatrzymał. Więc trzeba szybko zrobić zdjęcia albo szybko odpocząć i ruszyć dalej, bo to też e, odpoczywa. A właśnie rytm jazdy dopasowany jest do tego, e, czy dzieci śpią, czy nie, czy dzieci chcą wyjść, czy nie, a nie wtedy, kiedy my chcemy sobie zrobić przerwę. Co prawda można być wyrodnym rodzicem i zatrzymać się wtedy, kiedy się chce samemu, a nie kiedy dzieci chcą, no ale my jednak dostosowaliśmy się raczej do dzieci, no bo też ma być frajda dla nich, a nie tylko dla nas taki wyjazd. I to właśnie chyba trochę czasu zajmie, zanim człowiek się dogra, wpadnie w taki odpowiedni rytm dnia i zrozumie rytm dnia każdego z członków rodziny. I to była taka trudna rzecz na początku. Później już tak się fajnie na tyle dograliśmy, że wiedzieliśmy mniej więcej, jak będzie przebiegał nasz dzień. Oczywiście e, z wyjątkami, kiedy tam to, coś tam się po drodze przytrafiało albo trzeba było zmienić... Albo e, Ruta zamkowała. Czyli to ty swoją żonę e, nauczyłeś jeździć na rowerze, na wyprawę, tak? I czy nie czy to była kwestia nauki, czy po prostu sama chęć spróbowania z twojej strony? Chyba tak. Ale to jakoś wyszło samoczynnie. To nie było też tak, że z nie mówisz, Słuchaj, musimy jechać, spakuj się, ty masz rower. Tylko to jakoś wyszło samoczynnie i. Nie, no to, było, to było. Tak, no to było tak, że wybraliśmy się. Bo, czy nie? To zaczęło się od tego, że jak zwykle nie mieliśmy jakoś strasznie dużo pieniędzy i sobie wymyśliliśmy: Dobra, to pojedziemy gdzieś na wakacje i pomyśleliśmy sobie Dobra, to pojedziemy skajtkiem nad morze, ale to w takim razie, to weźmiemy rowery, no bo będzie taniej niż jechanie w jakikolwiek inny sposób. Nie będziemy płacić za paliwo i tak dalej. No i tak pojechaliśmy ten pierwszy raz nad morze polskie. Z namiotem. Tak, tak. To, to, znaczy, Jakby to, że będziemy z namiotem, to było jasne od zawsze. nie? <grych> to, to, to, co do tego nie mieliśmy wątpliwości. To bardziej była kwestia wyboru transportu, środka transportu no jak wsiadłam na rower jak no jak przejechaliśmy te kilkaset kilometrów no to sobie pomyślałam no kurczę to jest to idealne tempo ta bliskość też i poznawanych ludzi i przyrody i nie ma żadnej nie wiem żadnego ograniczenia które, które jest przy pociągu przy samochodzie czy w, no, jeszcze pieszo nie ma takiego ograniczenia, ale trudniej byłoby chyba iść <śmiech> jeszcze z dzieciakami. No i tak, no i siadło. I stwierdziliśmy, że, że chyba już tak zostanie. Twój mąż powiedział wcześniej o jedzeniu i o przerwach i tak dalej. Wiem, że ty się zajmowałaś pewnie piszczeniem, <śmiech> prawda? Nie tylko ja, bo raz, razem chyba. Chociaż nie, no ja jestem nie, bardziej... Nie, no od... głównie ty, bo ty lubisz <laughs> dobra, takie to za... zajęcia. Tak, ja lubię siedzieć w kuchni. E... A co jedliście w takim razie? Ehm, to zależy gdzie, ale w... opieraliśmy się w głównej mierze. Na... Mieliśmy oczywiście kuchenkę ze sobą i gotowaliśmy sami, ale na przykład w Maroku, w Portugalii mniej już w Hiszpanii, mniej we Francji, bo tam jest po prostu drożej w, w lokalach, to właśnie w Maroku i w Portugalii jadaliśmy też całkiem sporo w lokalach, bo można zjeść tanio i, i smacznie. Co to znaczy tanio? Około całe euro za talerz soczewicy, bądź bobu, bądź cieciorki, czy tam plus do tego jakiś chleb. W Portugalii tak za euro, euro pięćdziesiąt ma się wielki talerz zupy bardzo dobrej, bo oni stoją zupami i to, to czasami tak po prostu na taki... Bo generalnie mieliśmy taki e, tryb, że, że jedliśmy śniadanie, zbieraliśmy się, jechaliśmy, robiliśmy sobie przerwę e, albo na kanapki, albo właśnie jeżeli była taka możliwość e, na jakiś nieduży posiłek typu zupa, i później jechaliśmy sobie dalej i taki, taki prawdziwy obiad jedliśmy, jaki się rozbijaliśmy już wieczorem, czyli tam no z, zależy, kiedy zachodziło słońce, ale to tak się przesuwało i tam pod koniec jedliśmy o 21. To mam dwa pytania. Mhm. E, to były bary mleczne? Coś takiego? Raczej? Nie ma. Nie, nie nie ma, ma kuchnie tak, W Maroku były, były gar kuchnie i to najczęściej wygląda tak, że no, jest kilka straga, garnków i tak, jest też. po prostu, co, co, co się chce, to, to można zamawiać. Były też oczywiście restauracje i, z, i tam proponowali najczęściej tarzin, bo to jest jakby takie no... Mar dla turystów jedzenie. Tak, tak, ale... Ym, znaczy, tarzin był bardzo dobry dla, y, w, dla Rutki, bo ona dopiero zaczynała swoją przygodę z innym jedzeniem niż z mlekiem i... Zawsze dawało się tam gdzieś wyskrobać jakieś warzywa, podusić jej trochę i ona coś tam też zjadała. Bo to też była rzecz, której, o którą się martwiłam. Jak zadałeś wcześniej pytanie o jakieś niebezpieczeństwa i tam o czym się martwiliśmy, to ja się martwiłam o rozszerzanie diety ruty. <śmiech> Nie było tak źle. A w Portugalii w zasadzie prawie w każdej w każdej miejscowości można zjeść obiad za, pełny obiad za jakieś 5-6 euro. Czyli, czyli to jest zupa, drugie danie i coś do picia. Czyli Rutę przez pierwszy okres karmiłaś jeszcze piersią, tak? Tak, tak, tak. Znaczy cały czas ją karmiłam. Piersią dalej karmię, ale jakby no teraz to już jest, teraz zjada już zdecydowanie więcej innych rzeczy niż na początku. A na początku głównie to było moje mleko, a później były no, jakaś kaszka, i, no i właśnie dodawaliśmy jej, rozszerzaliśmy jej dietę właśnie przez, y, y, y, przez warzywa staginu, czy warzywa, które my gotowaliśmy, bo nasza, na, nasza dieta opierała się głównie na warzywach tak naprawdę. A kiedy miałeś czas na gotowanie tej zupy i jak ją woziłaś? No najczęściej właśnie to było tak, że jak się rozbijaliśmy, to były takie bardzo proste przepisy. Nic jakiegoś wielkiego. Po prostu kilka warzyw wrzuconych na, na wodę, czy tam podsmażonych i yy, ugotowanych i. Z tego kuskus kus bądź makaron. Tak. A czy zupy to raczej już były w sam w Portugalii, kiedy tak, tak. normalnie kupowaliśmy w tych. Ale gotowaliśmy, głównie gotowaliśmy wieczorem. No, ale z reguły gotowaliśmy tylko na ten posiłek, nie gotowaliśmy na dzień następny, bo. Po prostu zjadaliśmy cały garnek i to nieważne ile ugotowaliśmy, zawsze to zjedliśmy. W no. restauracji talerz po, po tam całym dniu jazdy zawsze jest za mały, więc... No. <głosy> tak jest, no my nie należymy do tych, co mało jedzą, więc <głosy> zawsze mamy problem z tym. <głosy> Dobra, to ile Was kosztował ten wyjazd łącznie? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie policzyliśmy tego. O, mogliśmy się przygotować lepiej. No. <grych> Ale znaczy, generalnie założyliśmy sobie budżet, bo na tyle pozwalał moi, moi, moi, mój zasiłek macierzyński, na 20 euro dziennie na rodzinę e, całości. Tak naprawdę myślę, że wyszło około 25 euro dziennie. Tak, mm -hmm. znaczy z wszystkim. Nie? Całość, całość. I tak zabrzmiało, że ten zasiłek maciężki. To też nie było tak, bo my kiedy postanowiliśmy, że wyjeżdżamy, Tak, to, to zaczęliśmy przy, odkładać, to tak, przestawiliśmy tak, tak, tak. się na tryb wyjazdowy, czyli nie kupujemy niczego, co nam się nie przyda na wyjeździe oraz robimy wszystko, żeby przed wyjazdem odłożyć jak najwięcej pieniędzy, bo wiadomo, że właśnie one się przydadzą, szczególnie, że to macierzyński nie jest taki, żeby nam pokryło pełne nasze zapotrzebowanie. Więc tak ja właśnie wycyrklowaliśmy, że w okolicach 20 euro dziennie to jest to poziom, który nam pozwoli, czyli że, że, że, że nam starczy pieniędzy i Myśleliśmy, że będąc przez trzy miesiące w Maroku uda nam się odłożyć, bo wszyscy mówili, że Maroko to taki tani kraj. A okazało się, że wszyscy, którzy tak mówili to byli w Maroku kilka lat wcześniej, a w przeciągu kilku ostatnich lat ceny poszły mocno w górę i to, to było takie nasze pierwsze spostrzeżenie w Maroku, że te ceny wcale nie są takie atrakcyjne jak myśleliśmy, że będą, więc już wiedzieliśmy, że tam się, będzie trochę bardziej ściskać z tym budżetem, no ale na szczęście no, jakoś, się jakoś się Nawet dopięło. Nawet wróciliśmy bez długów jakichś wielkich, więc Czyli rozumiem, ten... brałeś jakieś dodatkowe zlecenia też i no, staraliście to... się oszczędzać pewnie w miarę możliwości, tak? Tak, jeszcze jak, jak, coś, jak coś mieliśmy niepotrzebnego, a akurat mo można było to sprzedać, no to sprzedaliśmy. Jeszcze mamy kilka rzeczy, których ewentualnie możemy się pozbyć. Jak nas przyciśnie, to, będzie, to, to, to, to sprzedamy, ale mamy nadzieję, że, że uda nam się teraz... E, po powrocie do rzeczywistości e, wyjść na prostą i e, myśleć sobie o jakimś kolejnym wyjeździe tak, ale, ale jeżeli chodzi o budżet to, to myślę, że się zamknął w 25 euro dziennie czyli rzeczy szukaliście używanych z drugiej ręki raczej chodzi tak, o brania. Tak. a przyczepka, sakwy, rowery i tak dalej, mieliście już sakwy pewnie swoje wszystkie, czy? E, nie mieliśmy całych sakw tutaj akurat nam poszło, przyszło z pomocą e, firma Crosso od której dostaliśmy sakwy e, i, no i z nimi jechaliśmy a jeżeli chodzi o rowery, to niestety nie jechaliśmy na własnych, tylko na wypożyczonych rowerach od Stowarzyszenia Afryka Nowaka, których jesteśmy członkami i przyczepkę w w dużej mierze, znaczy dostaliśmy dobrą cenę od, od firmy, której kupowaliśmy tą przyczepkę, więc to nam też bardzo uprościło sprawę, znaczy uprościło, no w sensie zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, a poza tym przyczepka Nordic Cup i, i firma Bajkowo bardzo nam pomogła też w międzyczasie, bo na przykład przesłali nam amortyzację, znaczy razem z moimi rodzicami do Portugalii i, no i zawsze jak, jakoś dbali o to, że czy, zada, zadając pytanie, czy mamy wszystko i czy wszystko jest sprawne i tak dalej, więc to, to mieliśmy wszystko. Więc te naj, tak naprawdę te największe inwestycje, które tak naprawdę najwięcej pieniędzy zżerają, no to... Raz, że właśnie było crosso, dwa bajkowo i no i rowery pożyczone. Czyli proszę bardzo, da się wszystko ogarnąć w miarę niskim budżetem, licząc na pomoc innych. Da Czy się. Też, ale to też wszystko kwestia priorytetów. Jeżeli chciałoby się zrobić ten wyjazd posiłkując się wyłącznie w restauracjach oraz nocując w miejscach, za które się płaci za nocleg, a nie spiąc na dziko no to Właśnie, myślę, że ten budżet cały... musiałby być wielokrotnie wyższy No przez tak. cały wyjazd za nocleg zapłaciliśmy myślę, że pięciokrotnie więc jakby to to była taka kropelka jeżeli chodzi o wydatki tak naprawdę to najwięcej wydawaliśmy na jedzenie to w takim razie gdzie spaliście poza tym, skoro płaciliście tak mało razy? Głównie spaliśmy pod namiotem na dziko. No i miejsca najczęściej szukaliśmy po prostu, jechaliśmy, powoli zachodziło słońce, widzieliśmy piękne miejsce, w którym chcielibyśmy się rozbić i to robiliśmy. <głosy> najczęściej tak wyglądało. A tak korzystaliśmy jeszcze w Maroku z, z couchsurfingu, bo niestety Warm Showers, który jest skierowany do rowerzystów, jest dużo atrakcyjniejszy, dużo fajniejszy, tak naprawdę dużo ciekawszych ludzi można tam spotkać, no i przede wszystkim rowerzystów, więc jakby wiedzą o co chodzi, wiedzą w czym mogą najbardziej pomóc i tak to, dalej, to z tego serwisu korzystaliśmy w Europie. Jeszcze tak pięknie, opisałaś, jak szukaliśmy noclegu, że to jest miejsce, w którym chcemy się rozbić, a to nie zawsze, nie no, tak, nie wyglądało, zawsze tak wyglądało, jasno. bo czasami myśleliśmy, że będzie jakieś dobre miejsce na nocleg, a kilkukrotnie zdarzyło nam się, że musieliśmy się rozbić tuż przy drodze, na drodze, bądź w w, na jakimś placu budowy, czy w miejscu, w którym normalnie byśmy się nie rozbili, no ale już późna pora, albo dana sytuacja zmusza nas do no rozbicia się tam, ale... No, ale zdecydowanie więcej było tych pięknych no, zdecydowanie, noclegów, tak, które sobie no, wymarzyliśmy. Takich, takich noclegów o, e, w czym rannych miejscach, bądź miejscach, w których byśmy nie chcieli spać, było może 5 maksymalnie na cały hmm. wyjazd, a tak to zdecydowanie noclegi w miejscach, na które byśmy spokojnie mogli polecić jako miejsce na porządku No jeszcze, jeszcze, jeszcze sobie o jednej rzeczy przypomniałam, że korzystaliśmy też z gościnności yy, tak naprawdę ludzi spotkanych, w, z, przy, spotkanych poznanych przez internet. Ludzi, którzy prowadzą bloga i wiedzieliśmy, że albo mieszkają w Lizbonie, albo mieszkają w, na Gibraltarze. I, no, no i to też było fajne, że jakby prowadzimy bloga, więc w związku z tym e, też ludzie do nas się odzywali, że jeżeli będziecie przejeżdżać tędy i tędy, to możecie wpaść do nas. Więc to, to, to mieliśmy też jeszcze takie sytuacje. No i jeszcze, jeszcze jeden sposób pozyskania usłynku. <głos> e, A, z ulicy z skarbniania. Z po prostu tak. jechaliśmy gdzieś, Ale to, też, to głównie to Maroko. w Maroku. Jechaliśmy gdzieś i ktoś nagle mówił, ale już jest późno, gdzie wy będziecie spać zimno w nocy, to może prześpicie się tutaj u mnie w domu, przespicie się u mnie na, na, na, na podwórku, prześpijcie się głównie w domu jednak, zapraszali do siebie do domu i to też nie było tak, że jeżeli z reguły mówiliśmy, że a, jeszcze mamy kawałek, kawałek, na to pojedziemy ale widać było, że byli bardzo ciekawi, niech nas widzieli i tak, mówili, ale jak, jak coś nie ma na mnie czego problemu i korzystaliśmy czasami z takiej formy noclegu, bo faktycznie czasem zostawało nas noc gdzieś w, na przedmieściach jakieś, na jakichś przedmieściach bądź w jakimś miejscu, gdzie ciężko byłoby znaleźć ciekawe miejsce do dospania no i zostaliśmy, za, byliśmy zapraszani do domów i to też. No i super jest kontakt z takimi tak, ludźmi. Jak już ktoś cię zaprosić do domu, to wiadomo, że nie po to, żeby zamknąć się w domu i nic z tobą nie, o niczym z sobą nie, nie rozmawiać, tylko żeby też się dowiedzieć, kim jesteś, co robisz. A my też z ciekawością dowiadywaliśmy się, poznawaliśmy w ten sposób trochę w mieszkańców danego miejsca, w którym akurat się znajdowaliśmy. A jak dba się o higienę, zwłaszcza mając małe dzieci, gdy większość noclegów spędza się na dziko? To tak, znaczy generalnie jakby poziom tolerancji na brud? Tak, można tak to określić. Trochę się zmienił w stosunku do tego, co jest w domu, nie? Wiadomo. Jakby do tego trzeba się przyzwyczaić, to nawet nie chodzi o higienę samą, tylko na przykład o, nie wiem, o ubranka. Bo głównie to chodzi o dzieci, które na przykład pełzają, nie wiem, bawią się w błocie i tak dalej, no, nie zmieniałam im codziennie koszulki na przykład, bo nie było takiej możliwości i też potrzeby. Ale jeżeli chodzi o higienę, to to, co powiedzieliśmy wcześniej o tym prysznicu i o tym właśnie, że nie, nie mieliśmy tego, nie mieliśmy tej miski, co, co żałowałam. Mieliśmy natomiast taką składoną miskę, która była dosyć mała. Tam się mieścił jakiś, nie wiem, może litr, dwa litry wody? No ja myślę, że litr. Litr. Ale bardzo dobrym sposobem jest po prostu właśnie taki litr wody i gąbki. I po prostu można się spokojnie umyć właśnie posiadając litr albo dwa litry wody bez najmniejszego problemu i być po prostu czystym. Poza tym korzystaliśmy też z jezior, z rzek, w Tylko Maroku wtedy, z hamamu, Tak, z w Maroku były Hamamy i to, było, to była super, super rzecz. Czyli to była łaźnia publiczna? Tak, tak, tak. tak łaźnie publiczne, które za. za, za euro, tak? wartość mniej więcej jednego euro miało się wejść do łaźni z, i tam można po prostu było są kurki, dwa kurki z gorącą i z zimną wodą. Dostaje się wiadra, dostaje się. A, I, taką polewaczkę. I taką polewaczkę, i po prostu się myje. I to była, to była super opcja. Wcześniej wspomnieliście, że z Polski dolecieliście samolotem do Malagi. Tak jest. Więc jak tanio przewieźć taki bagaż samolotem? A to jest ciekawa sprawa, ponieważ... Nie wiem, czy tanio. No, Nie wiem, czy tanio, ale e, większość linii lotniczych traktuje rower jako bagaż specjalny. E, różnie to się nazywa, ale często to jest jako duży sprzęt sportowy lub e, opłata za rower. I ona jest mniej więcej w okolicach 45-50 euro. E, w przypadku e, na, na naszych lotów mieliśmy możliwość zabrania e, dużego sprzętu sportowego, jakim jest rower, e, do masy 30 kg w związku z czym skoro rower ważył e, połowę z tego załóżmy, z kartonem to można jeszcze było te 15 kg dopchać innymi rzeczami więc my przelecieliśmy na mają, mając e, tyle bagaże, mieliśmy dwa rowery dwa, dwa bagaże e, duże sprzęty sportowe e, dwa bagaże nadane, bagaż podręczny i przyczepkę, która zgodnie z prawem lotniczym jest traktowana jako wózek dziecięcy, nie podlega opłacie i do tej przyczepki też można było tam kilka rzeczy upchnąć, żeby jeszcze do tych ciężkich... Było, e, bo, I to było to nadane? Nad bagaż kosztuje dość sporo, więc... Tak. Nad bagaż kosztuje dość sporo, więc staraliśmy ale no, się... E, nie, nie udało nam się zapłacić. Mieliśmy zawsze nad bagaż, ale może ze względu na to, że było tego strasznie dużo. Mieliśmy ten tobą, mieliśmy dwójkę dzieci, trochę przymykali na to oko, więc udało nam się wszystko przepchnąć tak, jak powinno się przepchnąć. No i... Właśnie ja mam wrażenie, że jak tak jest tam do kilograma czy dwóch kilogramów ponad wagę, jeżeli to są duże bagaże, to oni przymykają oko nawet w Ryanairze. Tak. Polecieliśmy Ryanerem. Udało nam się z <śmiech> Krakowa do, do Malagi za, za cztery osoby, dwójkę dorosłych i dwójkę dzieci, dwa rowery i tak trochę tych bagaży. E, polecieć za około 1300 zł. A wracając z Marrakeszu do Sewilli, to trochę więcej wyszło? Chyba nie, ale nie, wyszło 1100, tylko była taka sytuacja, że okazało się, że ja kupiłam bilet na złą datę, na marzec i na musieliśmy, miesiąc? tak, na zły miesiąc i musieliśmy przebukować bilet i to na dużo kosztowało. No patrząc no. się na... Czy, czy, znaczy właśnie to... ja nie wiem, czy to nie są duże, no to, to są konkretne to, pieniądze. Są, są konkretne pieniądze, tylko to są cztery osoby z Tak, jakby z znaczy bagażami. sobie właśnie trzeba podzielić wszystko przez cztery, nie? To, znaczy, tak, bo... te... wtedy, wtedy to się naprawdę no. fajna kwota robi, no. moim zdaniem, no. bo no. widziałem czasem loty typu, nie wiem, e, Wielka Brytania, czy Irlandia i tam bilet kosztuje powiedzmy nawet 600 zł, jeżeli nie lecicie tanią linią lotniczą. Mhm. A spróbujcie się dostać e, na Islandię samolotem, to tam się płaci spokojnie tyle Lecieliśmy, za niemożliwe Lecieliśmy więc... Osobę, więc. No. Czy to też jest kwestia tego, że e, często można gdzieś znaleźć na różnych... E, stronach oferujących tanie przeloty, że da się polecieć gdzieś tam za kilkadziesiąt złotych, ale to z reguły jest właśnie tylko z bagażem ale podręcznym podranek. i bez roweru, a skoro jest sztywna stawka około 50 euro za rower, to już za same dwa rowery wychodzi około 500 zł. Więc, czy może to poniżej 500 zł, ale ogólnie są pewne koszty, których się nie przeskoczy. Jeżeli chce się nadać dwa rowery, to zawsze się zapłaci te 400 zł, a reszta to wychodzi właśnie zależności od ceny biletu. Mi się wydaje, że te, te kwoty, które zapłaciliśmy za przelot tam i przelot z powrotem, to wcale nie są takie duże koszty, właśnie dzieląc przez, czyli biorąc pod uwagę to, że to są rowery, cztery osoby Ty i też, bagaże. Też naszym pierwotnym planem y, było, był taki nasz pierwotny plan był taki, że chcieliśmy pojechać samochodem do y, do Afryki y, z rowerami i sprzedać albo zostawić ten samochód gdzieś w Mauretanii i wrócić już na rowerach. I jak sobie obliczyliśmy, ile by nas kosztował przejazd, znaczy paliwo i autostrady, no i też czas, no bo wiadomo, że też więcej czasu byśmy potrzebowali na to niż przelot samolotem i życie wtedy, no to wyszło nas, nam to zdecydowanie więcej. A poza, jakby, no. tym, poza tym nasz samochód, który mieliśmy tam pojechać, to nasz stary Citroen, e, dawał nam do zrozumienia, że, że nie on nie chce jechać, tam jechać, jechać. i się trochę zaczął psuć przed wyjazdem, a e, ja tam potrafię trochę rower naprawić, a w samochód, jeżeli chodzi o kwestie samochodowe, to jestem e, kompletnie zielony. W związku z czym powiedziałem, że ja nie chcę jechać, brać takiej odpowiedzialności, jak brać samochód taki na wyjazd, bo nie wiedziałem, czy on, dokąd on dojedzie, czy się nie rozleci gdzieś przed granicą ze Słowacją, czy dojedzie, gdyby dojechał gdzieś tam, to do Maroko to nie ma problemu, bo tam by w niego e, tchnęli kolejne życie, bo spokojnie by sobie z tym poradzili, no ale je, je, gdyby się zepsuł gdzieś we Francji, to byśmy mogli cały budżet wyjazdowy przeznaczyć na od go gdzieś i zezumowanie. Więc woleliśmy jednak wybrać drogę pewniejszą, czyli samolot, niż jechać samochodem, który mógłby tam nie dojechać. Powiedziałeś, że umiesz coś zrobić przy rowerze i że bałeś się strasznie awarii takiego samochodu. Więc powiedz mi w takim razie, czy mieliście jakieś awarie z rowerami podczas podróży i, i jak sobie z nimi poradziliście? Hmm, rowery naspisywały się znakomicie wszystkie rowery, przyczepka spisywała się także znakomicie i kajtka rowerek też się znak spisywała znakomicie są to rowery, które już w Afryce były bo one w związku z tym, że są Brenabory. Brenabory, w związku z tym, że były w Afryce z, e, wraz ze sztafetą ośladaniem Kazimierza Nowaka e, są sprawdziły to był 2012 rok tak? 2009-2012 to trwało ponad okay. dwa lata i one się znakomicie sprawdziły wtedy i znakomicie sprawdziły się teraz i prawdę mówiąc nic nie możemy zarzucić tym rowerom. Złapaliśmy w ciągu całych kilku tysięcy kilometrów sześć gum na dwa rowery i Właśnie przyczepkę. To była rzecz, w którą zainwestowaliśmy, to były opony. Tak, wymieniliśmy na, na, na e, Marazony, maratony szwa, i naprawdę się sprawdziły sześć gum na, to, na, na sześć kół, które jechały, to naprawdę na, wydaje, w, mi się, na że, prawie 7 tysięcy kilometrów. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik e, i mi z, może z trzy szprychy strzeliły w tylnym kole, ale to myślę, że jest kwestia obciążenia wiążenia roweru i przyczepka do czepiona jest to też nic nadzwyczajnego myślę, że po prostu cały czas trzeba było po prostu dopreść kolejną szprychę ale miałem bacik, miałem klucz do kaset więc dało się to zrobić więc jeżeli chodzi o sprzęt naprawdę nie mamy na co narzekać wystarczyło tylko dbać o to, żeby był nasmarowany sprawdzać i wymieniać jak trzeba było okładziny hamulca i można było spokojnie jechać i to był i zarówno rower jak i przyczepka to był sprzęt, który, któremu ufałem w i wiedziałem, że podoła w podczas tego wyjazdu i w sumie nie, nie musieliśmy się specjalnie martwić, czy coś może się zepsuć w trakcie. No i nic się nie zepsuło. I nic się na nie zepsuło. Więc, więc opony, o których mówiliście, to są Schwalbe maraton to są opony typowo trekkingowe z wkładką antyprzebiciową mhm. i te opony oraz więcej innych rzeczy znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com kośnik 011. A zepsuło wam się coś innego? Kuchenka na przykład, albo namiot, albo Czyli, karimaty, tak, Proszę, zepsu... maty samopompujące. Na, tak, maty właśnie, znaczy nie wiem, ja, pierwszy raz w ogóle wzięliśmy maty samopompujące na wyjazd, zawsze jeździliśmy z karimatami i ja nie wiem, czy one się zepsuły, czy czy one takie są po prostu, czy takie mają być. Nie wiem, jakie mają być, ale tak mi się wydaje, że no jednak coś tam schodziło o powietrze po pewnym czasie. Eee, a nie przebijały na... się? Właśnie trudno, znaczy na pewno moja się przebiła w pewnym momencie, zakleiłam tą dziurę, ale ciężko też nam było sprawdzić tak naprawdę to, to przebicie, bo nawet jeżeli mieliśmy dostęp do wody, to też... Najczęściej potrzebowaliśmy tej maty wieczorem i nie byliśmy pewni, czy ona wyschnie, czy nie. Więc to było takie... E... jestem przekonany, że ona musiała się przedziurawić w Maroku na tych wszystkich kujących roślinach, które, które były, bo tam prze, przebijało się wszystko. Czyli mi się tam... wydaje, że dzie, dziecięce maty są jakieś lepsze i, i, i z nich nie schodziło tak powietrze. Hmm. Może też kwestia nacisku na przykład. A co to Ale... były w ogóle za maty? Hmm, teraz... Hmm. Nie, nie, nie, nie. To jest, to jest jakaś taka dziwna nazwa, znaczy dziwna firma, której nie znałam wcześniej, ona się nazywa Pacific Outdoor, czy co, coś takiego. O, zaraz, jest, mata, tak, pod jest mata pod Pacific ręką. Outdoor Equipment. Tak, Pacific Outdoor Equipment i one były bardzo tanie, bo tam kosztowały, nie wiem, chyba 50 zł, były w promocji i no i to są takie maty, metr chyba 20 mają. A wy spaliście na... A ja spałam na Husky, nie pamiętam jaki model, a Zbychu spał na Karimacie. Na mojej stare wysłużonej Karimacie, która myślałem, że gdzieś tam zostanie, ale jednak wróciła z powrotem do Polski i pewnie posłuży mi jeszcze Te na sentymenty. jakiś kolejny wiek. Tak. A jeszcze z rzeczy, które się zepsuły. Zepsuł nam się namiot, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni ale trochę stelarz pękł. W, czy dało się to naprawić? To nie było jakieś wielkie pęknięcia, ale to było też trochę nasza wina, bo kajtek już jest wieku, gdzie chciał pomagać, rozbijać namiot, więc to rozbijanie z kajtkiem i powodowało, że tam gdzieś się czegoś nie, do, nie dopatrzyło i tam coś strzeliło, ale spokojnie dało się trytko i taśmą naprawić i mimo, że to strzeliło w Maroku, to wróciło do, do Polski i, i dalej działa. A czy tak, nic nie zepsuło się w... W taki sposób, żeby się nie dało tego w jakiś bardzo prosty sposób naprawić. O, mi w rowerze, o, bagażnik, bagażnik, tak. Bagażnik. Ale to był bagażnik, który już ma, miał za sobą dobrych, dobre tysiące kilometrów. Ty, ty wróciłeś chyba z sześcioma pęknięciami tego. i, i bagażnik, bagażnika. który pękł łącznie w sześciu miejscach, ale też trytki i, i inwencja twórcza spowodowała, że spokojnie. Właśnie na na, na każdym, na każdy wyjazd chyba trytki i taśma, więc Tak, w to, Ale w to, naprawdę. E... Dwie naj, naj, najważniejsze rzeczy. To, to mogę Wam zdradzić patent na kolejne inną podróż. Bardzo się przydaje też bandaż mm -hmm, i klej tak. epoksydowy. Hmm, hmm. klej epoksydowy. I się wiem, robi, że ja tak powiem, homemade carbon. Tak, tak. <grym się karmę grym> z tego. No ale to są rzeczy, które tak nam właśnie się psuły, ale znaleźliśmy, czy znajdowaliśmy rozwiązanie, co, jak to można naprawić. I jeżeli tam były jeszcze jakieś usterki, no to takie, A, które tak. albo na, teraz nie zwracam na, na nie uwagi, bo były takie małe, albo po prostu dało się bezproblemowo naprawić i rzeczy, które się psuły, no to w moim przypadku przecierały się spodnie na tyłku, ale no to po prostu chyba rzecz normalna, bo to tam gdzieś się dało na, na ziemi, trochę piachu zostawało tam i się później przecierało. Szorowało wszystko, Szorowało wszystko ale to też że spodnie rzecz nabyta, jak już była dziura większa niż reszta materiału, to trzeba było te spodnie po prostu gdzieś wyrzucić. A jeździliście w spodenkach rowerowych, czy... W sensie albo w bokserkach co coś takiego i nie bolały was tyłki w takim razie? I, czyli ja myślę, że też trzeba trochę... Ja, o... ja się nie przekonałam do pieluch. Ja miałem, czasem używałem, ale też trzeba trochę... E, Właśnie. To, o tym powinniśmy powiedzieć na początku, że my tak specyfika... mówiliśmy, że jedziemy cały specyfika... dzień na rowerze, ale tak naprawdę to były trzy maksymalnie 3,5-4 godziny na rowerze bo z dziećmi po prostu w ciągu dnia nie da się więcej jechać, bo jedno chce zrobić przerwę, drugie chce sobie coś zjeść, trzeba coś zobaczyć i to też nie jest tak, że wstajemy rano, jedziemy cały dzień i rozbijemy się wieczorem i mamy za sobą 10 godzin w siodle tylko to są właśnie 3 godziny, 3,5 godziny na rowerze, więc to nawet nie trzeba było posiadać specjalnych spodni, żeby tyłki nie bolały i mimo, że mieliśmy to używaliśmy sporadycznie. Ja później jednak pomyślałem, że... Czyli zobaczyłem, że w zasadzie nie ma większej różnicy, jeżeli chodzi o komfort jazdy, a jednak przyjemnie się czuję, kiedy nie mam piluchy na sobie. Trochę i lepszy przewiew, nie? No i jakoś tak, tak doszedłem do wniosku, że właśnie takie rozwiązanie jest optymalne i że nie potrzebuję mieć pieluchy. A dostosowywaliście jakoś rowery albo siodełka wymienialiście, żeby Wam było wygodniej? Czy... Nie, my jesteśmy tacy, tacy że się łatwo się adaptujemy do zastanej sytuacji i nie mieliśmy ani swoich ulubionych siodełek wcześniej i po prostu na... na... W takich rowerach, jakie mieliśmy, jeżeli chodzi o komfort jazdy, jechaliśmy. Tam jedyne to do zastosowania to trzeba było po prostu domontować przednie bagażniki na przednie sakwy, bo ich nie było, i zamontować zaczep do przyczepy do każdego roweru, żeby fasla także mogła ciągnąć przyczepę, a tak po tym to do zastosowania roweru to ewentualnie nakleić jakąś ładną naklejkę, żeby było jakoś swojsko i bo wiedzieliśmy, że rowery naprawdę e, dadzą radę, bo, bo, bo, się, bo się sprawdziły wcześniej. Czyli jesteście ludźmi dość bezproblemowymi, co? I tak właśnie, nam się wydaje, że jak jest jakiś problem, to, to mm, staramy się go raczej e, go rozwiązać i nie dywagować nad tym, że to jest czyjaś wina, tylko raczej się dostosować do zasadnej do, do, do sytuacji, bo no to chyba dzięki temu też e, Staraliśmy się w ten sposób może łagodzić powstające napięcia, że to jednak przecież ma być fajny wyjazd, a nie tylko seria denerwowania się na siebie nawzajem albo na ludzi z zewnątrz, więc jakoś tego typu rozwiązania łagodzące wszelkie niedogodności były priorytetowe dla nas. Bardzo fajnie zacząłeś poruszać temat właśnie relacji międzyludzkich przy okazji naprawiania wszystkiego. E, więc mieliście jakieś awarie między sobą podczas podróży? Dziwne by było, gdybyśmy nie mieli. Tak, by, bywały. Znaczy nie jesteśmy też ludźmi, którzy, m, którzy cały czas drą koty, m, i i wieszają psy na sobie, więc nie, nie było tak źle, tak myślę, ale, ale bywały takie sytuacje, kiedy mieliśmy siebie dosyć. No też trudno, żeby nie było przez 7 miesięcy 24 godziny na dobę razem. No właśnie to jest chyba cięższe niż mieszkanie ze sobą, dlatego że przynajmniej tam jedno wychodzi do pracy i tak dalej, nie spędza się aż tyle czasu razem. Czy znaczy to no, też naroże, znaczy, ja, że jak się jedzie, to... Ja mimo, tak że się... sobie pomyślałam... Pom pom Muszę ci przerwać to. No nie, ja, że powiedziałam, że pomyślałam sobie, że na pewno nie chciałabym jechać na tandemie. Tak, to jest... to jest to, że jednak jak się jedzie samemu na rowerze, to masz tu chwilę odsapnięcia od drugiej osoby i jesteś no jesteś sam ze sobą i z rowerem. No a Jak się jedzie, to można po prostu się wyłączyć na jakiś czas i jak, jak, jak się człowiek pokłóci, to siada na rower, jedzie trochę przemyśli, pomyśli sobie, że głupio zrobił i już pójdzie nagle przestaje być. Tak. Sytuacja się po prostu wtedy przez rower oczyszcza i jest już później z powrotem. Ale Czyli chyba nie, mamy... nie, nie byliśmy dłużej pokłóceni niż, nie wiem, kilka godzin może, nie? No, chyba tak. I zawsze jakoś udawało nam się dojść do jakiegoś konsensusu i do jakiejś wspólnej dobrej strony. No myślę, że po prostu czasem trzeba było sobie tłumaczyć niektóre rozbieżności, ale też ich nie było na tyle, żeby robić z tego jakiś wielki problem, ale też nie, właśnie nie ma czegoś takiego, że jedzie się przez 7 miesięcy, jest idealnie, zawsze jest się uśmiechniętym i... E, nie, ma, tak, nie ma. To, tak Tak po prostu chyba nigdy nie ma, a jak ktoś tak ma, to jest może szczęściarzem, może nie, nie wiem. Mi się wydaje, że na jakiś czas taki, trochę może nie tyle pokrzyczenia, bo to na tym były tylko trochę takiego focha nie zaszkodzi. Czyli nawet jadąc z całą rodziną, jest też czas na kontemplację. Tak? Ale to tylko, moim zdaniem, to jest kwestia roweru. Jakby wydaje mi się, że gdyby jechać w jakikolwiek inny sposób, to, to nie wiem, może jest ten czas, ale, ale na rowerze on jest jakiś taki... No, przyjemniejszy. sam Przyjemniejszy i sam z siebie się po prostu bierze. No, jedziesz i... Myślisz, chłoniesz. A co daje właśnie mentalnie taka długa podróż? Mo, moim zdaniem, znaczy teraz tak z perspektywy czasu ja sobie myślę, że. Y, y, y, też to, co mi teraz przeszkadza tak naprawdę najbardziej to jest to, że przez te siedem y, miesięcy byliśmy sami ze sobą i byliśmy sami sterem i okrętem, czy jak to tam się mówi. W każdym razie, że byliśmy zupełnie od siebie zależni i... Yy, yy, ale też z drugiej strony niezależni w tym sensie, że zawsze podejmowaliśmy my decyzje, yy, od nas zależało wszystko i, yy, i... to była taka dla mnie na przykład mentalnie była to bardzo ważna rzecz. I ja się na przykład... Ja mam bardzo duży problem z podejmowaniem decyzji. Zawsze miałam. miałam. I yy, w, yy, i na tym wyjeździe, na przykład no, nauczyłam się podejmować decyzje, decyzje bo trzeba było. Eee, i, eee, i, I to mi się chyba zmieniło właśnie, że ten wyjazd dał mi dużo, dużo w, w, w, w tym względzie. A mi dał chyba to, że frajdę. Ja po prostu lubię jeździć na rowerze i przez te 7 miesięcy po prostu miałem dzień w dzień frajdy, bo mogę jeździć na rowerze. I nie wiem, ja bym nie szukał tym dla siebie jakiegoś głębszego sensu, po prostu bardzo fajnie od, od października do czerwca, bardzo, bardzo przyjemnie spędzony czas, mimo że czasem było ciężko, mimo że czasem człowiek myślał, że po co w ogóle to wszystko, to to, to było w, z, to, za każdym razem jednak si siadał człowiek na rower jechał i było mu przyjemnie. No A i chyba doszliśmy jeszcze wspólnie do wniosku, że y, takie długie wyjazdy to nie jest dobre rozwiązanie. Długie wyjazdy z dziećmi rowerowe na, na takich zasadach, jakich my jechaliśmy, to nie jest dobre rozwiązanie. A jakie są dobre? U, uznaliśmy wspólnie, że tak 3-4 miesiące to jest takie optimum. Albo m, moglibyśmy jechać w ten sposób, ale robiąc sobie na przykład miesięczną przerwę gdzieś. Nie wiem, wynajmując mieszkanie. Odpoczywając tak. od podróżowania, tak? Tak, tak dokładnie. Okej. Okay. A co daje w takim razie podróż całą rodziną? Czy relacje między Wami przez taką podróż uległy jakiejś zmianie? Czyli jeżeli chodzi o czteroosobową rodzinę, to ciężko powiedzieć, no bo w sumie Rutka była mała, jak wyjeżdżała i też nie, jeszcze nie wiem, czy byliśmy już na tyle się po tym, że nam się rodzina powiększyła, czy nie, ale myślę, że przebywanie ze sobą tak długo czy ja myślę, sposób... że to ma dobre i złe strony po prostu no, na pewno teraz Takie... chcielibyśmy sobie odpocząć czasem od dzieci a i czasem od siebie ale się trochę lepiej poznaliśmy z Katkiem, który już teraz nauczył się sporo na wyjeździe nauczył się też e, nazywać pewne emocje, które temu towarzyszą e, poznaliśmy jego jasne i ciemne strony i myślę, że sporo on się też o nas nauczył, my, my o nim i pewnie niewiele nie z tego zapamięta. chociaż może sporo z tego zapamiętam. I, e, ale i kilku rzeczy się nauczy na wyjeździe i widać, było, że, że część rzeczy mu naprawdę sprawia frajdę. E, co do Rutki, no to myślę, że e, dla niej... Rutka była generalnie naj najmocniejszym ogniwem w naszym, naszej drużynie. Tak, ale dla mnie wydaje mi się, dla że po tym wyjeździe dziwne jest to, że można spać poza namiotem i jeździć na niż na rowerze, bo pół życia swojego spędziła w przyczepie rowerowej i spędziła w namiocie. Jestem Fajnie teraz mi pół życia. Teraz trzeba ją trochę naprostować, że jednak świat nie składa się tylko z Nie, nawet teraz były rowero, takie rowero. śmieszne sytuacje, że na przykład przychodziła i nie wiem, w łóżku nie mogła zasnąć i kładła się na dywanie i zasypiała momentalnie. Więc Były takie śmieszne sytuacje już teraz w domu, więc. To jest dobre no. na kręgosłup. Tak? <głosy> tak, już nie od pierwszej osoby to słyszymy. to, to dobrze. Dobry tak. e... Ale też chyba między nami no, na pewno poznaliśmy się lepiej. Tak. Ja się dowiedziałam kilku rzeczy, o których nie wiedziałam, mimo że no, spędzaliśmy też ze sobą dużo czasu na wyjazdach innych. To. Jak dzieci odbierają podróżowanie i dlaczego warto podróżować z dziećmi? Trudne hmm. pytanie. Tak, to jest trudne pytanie. Nie, mi, znaczy, jak dla mnie to jest podróżowanie, to jest taka suma doświadczeń różnego typu. Jak to jest, są kontakty z ludźmi, e, to jest poznawanie przyrody, poznawanie innych reguł. E, innych kultur, języków. E, strasznie dla mnie jest na przykład budujące to, jak teraz z się zapytam o, nie wiem, jakie jest koń po francusku i on mi odpowie, że to jest Chevali. Jakby jest kilka takich rzeczy, które, które, e, no, które wiem, że Kajtek wie, i, a pewno przeciętny czterolatek tego nie wie. E, więc tak mi się wydaje, że właśnie te doświadczenia e, mi się wydaje, że Kajtkowi ten wyjazd pokazał, że świat jest różny pod wieloma względami mhm. i ciekawe jest to, że on potrafi czasem znaleźć podobieństwa w wyglądzie pewnych rzeczy i mówi, że to jest coś podobnego do czegoś co było gdzie indziej i czasem wydaje nam się, że to jest jakieś abstrakcyjne myślenie, że wcale nie jest podobne ale on potrafi już teraz nazwać dlaczego coś jest podobne i patrzy na świat jednak zupełnie inaczej niż my ale jak potrafię wytłumaczyć, że coś mu przypomina jakąś sytuację, którą zobaczył, widział w Maroku. I myślę, ale jak to? Przecież to jest takim co innego? I on powie: Ale przecież tym jakimś aspekcie jest to podobne. No i to jest świetne, że widzi, potrafi zobaczyć, że jednak coś jest różnego, ale też znajdzie spodobieństwa. i to, że jednak ta wiedza geograficzna, nie wiem, czy to jest nasze zboczenie zawodowe jako geografów, ale ta wiedza to geograficzna no Kajtka jest. jest naprawdę jak dla mnie imponująca, że on pamięta sporo nazw geograficznych, gdzie był. Jak widzi mapę, to potrafi już przeczytać te nazwy geograficzne i e, skojarzyć, że tam był i nie wiem, mi, dla mnie jest to bardzo bo ja zawsze lubiłem mapy i cieszę się, że Kajtek też lubi mapy. Rutka. <grym> Poza tym wydaje mi się też jeszcze ta, taką, taką sobie myśl, w, w, w, tak mi się wydaje, że e, też uczy samodzielności, że jednak e, e, no, musi, musiał kajtek wielokrotnie zająć się sam sobą, ale znaczy nie w tym sensie, że nie wiem, my go tam gdzieś zostawialiśmy i rać sobie, e, tylko jakby też sam chce, jak chce przyczep, próbować. Jak jechał w przyczepce albo na tym rowerku takim dopinanym, tak? Tak, o, tak, o, o tak, no, ale d, m, też o takich rzeczach, wiesz, takie, nie wiem, rozbijanie namiotu, no, to jest y, y, takich manualnych różnych czynnościach, <sum> których, których też się nie wykonuje. No, nie wiem, czy to ma znaczenie tak naprawdę na przyszłość, nie, ale nie wiem, mi się wydaje, że na przykład obozy harcerskie bardzo dużo mi dały. Słyszałem, że bardzo dużo mają, dlatego że aktywuje się tą półkulę, która jest odpowiedzialna właśnie za Więc, więc być może właśnie to jest, to, to jest ten. I, no i też na pewno no Kajtek sam e, przez to, że sam musiał się bawić, może to nie jest fajna rzecz, ale w, w, i, i wiem, że mu brakowało i zabawek, i towarzystwa to na, na pewno. I on o tym nam mówił też, dlatego wróciliśmy, yy, może trochę szybciej niż, niż planowaliśmy. Yy, a, ale jednak musiał sobie wymyślać na przykład sam zabawy, ogarniać sobie to, nie wiem, wymyślać, że te pacenki to akurat teraz są tym i tym, nie, I, nie wiem, Mohamedem i, i kimś tam. Yy, I i to, była, to była też fajna lekcja. No i, i właśnie językowo. Generalnie chyba przez to, że słuchał... Byliśmy bardzo długo w... w no w Maroku mówi się po francusku. Znaczy bardzo dużo ludzi mm -hmm. mówi po francusku. I później byliśmy jeszcze we Francji kolejny miesiąc. Więc na przykład ten język, on ma dosyć, dosyć dobrze osłuchany. I widzę, że... No... Znaczy i tak mówi, że najchętniej uczyłby się arabskiego, ale nie wiem, czy znajdę kogoś, kto będzie dziecko uczył arabskiego. No ale francuskiego na przykład mówi, że też właśnie chciałby się uczyć. No to jest takie budujące, bo wiem, że im szybciej to zacznie się uczyć właśnie języków, tym będzie łatwiej mu się uczyć kolejnych. Więc to, no tak, myślę, no kurczę, podróże jednak zabawy, kształcą. Myślę, że te zabawy też dość mocno wpłynęły na, na właśnie hmm. wyobraźnię. Też, no teraz też są takie śmieszne sytuacje, jak e, kajtek się bawi w domu, i bawi się tam jakimiś figurkami. Jest, no to teraz zatrzymujemy się i rozbijamy namiot. Ale nie, tutaj nie, bo tu będzie za głośno od autostrady. To chodźmy gdzieś indziej. No jakby cała. Wiadomo, że no po prostu te, te, te, te ponad pół roku no to zrobiło swoje. Jakby jest, zroz... jest inna rzeczywistość. Zafundowaliście dzieciom obóz to, Tak. Może tak powiedzieć. To teraz mam trudne. Pytanie. Kolejne. O. Kolejne, tak. A jaka jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, gdy się wychowuje dziecko? Trzymać się pod kloszem. No. A jakie jest najbardziej wyraźne wspomnienie z wyjazdu, jakie pamiętasz w tym momencie? Moje yy, pustynia. Znaczy, ja generalnie naj, jakoś tak najlepiej w ogóle wspominam pustynię. I w sumie byliśmy tam miesiąc. To jest taki dla mnie A co dobry czas. co szczególnie w tej pustyni? Yy, przestrzeń. <głos> przestrzeń Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie... Może to źle zabrzmi, że nie przepada za ludźmi. Może to nie, nie o to chodzi. Ale jakby cenię sobie tą swoją niezależność i swobodę i naturę. I, i po prostu jak byłam na tej pustyni i yy, nie spotkałam żywej duszy przez kilka dni, nie przeszkadzało mi to zupełnie. Znaczy, jakby bardzo dobrze się z tym czułam i tak, i dla mnie przestrzeń, taka cisza pustynna, te noce pustynne, to było to, tak. Hm, trudno powiedzieć co mnie bardziej o w pamięć. Ja chyba po prostu pamiętam, to, mam ten widok sobie kierownicy z aparatem, z GPS-em i, i z kamerką i taki po prostu, że sobie droga mija i mija i w zależności od tego, jaki jest krajobraz, czy to pustynia, czy las, czy góry, i tak bym sobie przypominać że Maroko, o to mi się przypomina, że tam były góry że tam był ocean, że tam była pustynia o Hiszpania, że tam oliwki, że Portugalia, że to też ocean ale tak to chyba jednak ten właśnie widok, który codziennie mi towarzyszył czyli kierownica z rogami, ten taki fajny układ, który sobie opty optymalny który sobie wypracowałem i który jak, jak tylko siadałem i go widziałem co rano to powodował, że od razu się cieszyłem i tak, a super będzie dzień bo będą sobie trochę pojeździć na rowerze i to jest chyba ta rzecz, która jak mam przed oczami, którą chciałbym po prostu cyklicznie powtarzać, że znowu mam ten, ten, ten rower, którym sobie mogę tak jechać i się z tą świadomością, że sobie jadę. jedna pewna rzecz w zmieniającym się pejzażu, Tak, nie? dokładnie. To jest rower, tylko czasami tam lakier trochę z rogów schodzi, bo już powoli tam zużyty jest. Jakie macie porady dla osób, które chciałyby wyruszyć w taką podróż jak wy? bierzcie i jedź, jedźcie. Nie, tak naprawdę... Tak, to, no wsiąść no, i wiesz, wiesz, tak naprawdę wy, tak mi się wydaje, że jakby najtrudniejszym momentem wyjazdu, oprócz tego, że jest powrót, to, to jest ta decyzja, podjęcie decyzji o tym, żeby wyjechać. Jak po prostu, no, jak masz ochotę, to, to jedź, no. to też nie jest tak, nie jest w jeździe na rowerze takiej nic skomplikowanego, co przerasta się, dzień codzienny. Tylko trzeba, jeżeli ktoś boi się spania na dziko, to niech jedzie i spina kempingu. Jeżeli ktoś nie umie ugotować sobie dobrego jedzenia po całym dniu, to niech po prostu zje w restauracji, ale to żaden... No, czyli dobrze gotowałam. To <grym> nie gotowałeś, przeżyliśmy. Nie schudłem. Ale gdy to jest właśnie chyba... To jest właśnie ten, ten opór siedzi głównie w człowieku. Jeżeli tylko się będzie chciał jechać, to po prostu siada... Siada się na, na, na, na rower i się jedzie i to, to niezależnie od tego, czy się jedzie e, przez Afrykę, czy się jedzie dookoła świata, czy się jedzie po prostu e, zobaczyć, co, co, co słychać u rodziny mieszkające 200 kilometrów gdzieś. Powiedz mi, co, co ci najbardziej smakowało, co gotowałam na wyjeździe? Klasyk. <laughs> klasyk. A opowiesz, co to jest klasyk? Chyba, to sam makaron. Makaron? I z czym? Z sosem. Ze sosem? Jakim sosem? Pomidorowym. I z czymś jeszcze? Co pamiętasz, co tam jeszcze było? Nie. Parówki. Parówki. Tak, to jest nasz klasyk. Kuchnia, kuchnia włoska dla dzieci. A macie jakieś porady sprzętowe i, i takie swoje patenty, jakie wypracowaliście w podróży? Ty masz chyba świetny patent na podjazdy. Tak, ja mam świetny patent na podjazdy, bo w pewnym momencie, znaczy to też nie jest mój pomysł, bo w, od znajomych, którzy jechali przez Azję i przez Australię, złapałam ten patent, czytanie Kindla. Bo tak naprawdę, jak sobie tak jechałam na taki podjazd, na, no takie, takie ostre podjazdy, gdzieś tam jak przez Pireneje przejeżdżaliśmy, to chciałam po prostu wyłączyć mózg i, i po prostu nie myśleć o tym, że mam jeszcze przejechać ileś tam ileś podjechać, ileś tam tych set metrów, e, tylko po prostu sobie pedałować i e, przypinałam sobie kindla na, na z przodu e, i czytałam. I jak przypinałaś? I, e, m, mamy taki futerał, w którym jest taki, taka pętla z tyłu i przewle. Przewlekłam przez tą pętlę pasek od torby na kierownicę. No i w ten sposób. To, to się trzymało dosyć okay. solidnie. raczej znaczy jak, Może jakbym zjeżdżała z takim sprzętem, to bym raczej się bała i odpinałam go zawsze na zjazdach. Ale na podjazdy, kiedy tam jedziesz z prędkością maksymalnie, nie wiem, 7 km na godzinę, no to spokojnie może na coś takiego mhm. robić. No i wiesz, mózg się wyłącza i po prostu sobie tylko kręcisz nogami Łatwiej i tyle. tak? Zdecydowanie. Polecam bardzo. Czyli znaczy, ja chyba jakichś specjalnych patentów nie wymyślałem. Bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś, kto ma dziecko, które chce jeździć na rowerze samemu, ale jeszcze nie do końca umie, to jest właśnie zamontowanie takiego roweru z tyłu przyczepki. Nam na, nam na szczęście to się udało, bo przyczepka jest tak skonstruowana, że można było zamontować rowerek kajtka z tyłu przyczepy, na systemie mocowania koła do, do, do jogerak, czyli do przyczepy, która służy do biegania i z tyłu przyczepy zamontowane i za widelec przedni dziecięcego roweru można było zamontować. W związku z tym Kajtek mógł tak być ciągnięty. Mieliśmy taki długi pociąg zrobiony i Kajtek w sumie przejechał w, w ten sposób, myślę że koło, nie wiem, może nawet to było z tego 200 km tak przejechał łącznie, może nawet trochę więcej bo bywały dni, gdzie on cały dzień tak jechał z tyłu przyczepiony za rowerem, sprawiało mu to frajdy, bo czuł, że sam też przemieszcza się nie tylko w przyczepie, no i przy okazji uczył się tego systemu pedałowania, co było dla niego nowym, bo na tym wyjeździe Kajtek nauczył się jeździć właśnie na rowerze z pedałami, bez kółek nauczył się, jak byliśmy w Maroku i to chyba był taki najciekawszy patent, który zastosowaliśmy, który jest, że tak powiem, niespotykany na co dzień, bo e, tak, tak, tak, takie rozwiązanie widzieliśmy wcześniej tylko jednoraz, jednokrotnie. E, a jeżeli chodzi o jakoś taką e, dodatkowo jakieś sprzętowe, e, e, sprzętowe rozwiązanie, to rzecz, która nam się sprawdziła, to po prostu panel słoneczny do ładowania sprzętów czyli ze wszystkiego, co, co można naładować przez USB. I my jesteśmy z takiego rozwiązania zadowoleni, bo może nie było w, w pełni wystarczające na nasze potrzeby, ale zawsze mieliśmy awaryjne ładowanie i mo mogliśmy e, być choć trochę niezależni od kontaktów. No i spedy nie? Tak, to, espedy. To, o już tak, że to było odkrycie wyjazdu, że to jest dobre rozwiązanie i że nie mamy zamiaru z tego rozwiązania rezygnować. I co prawda, jak ktoś pewnie jeździ w espedach od iluś tam lat, powiedz, jak to możliwe, że my wcześniej nie jeździliśmy na espedach, po prostu my nigdy nie, nie aspirowaliśmy do tego, żeby być jakimiś sportowcami rowerowymi. i Zawsze właśnie jeździmy na rowerach po to, żeby się po prostu poturlać, bo lubimy. I tak traktowaliście espedy zawsze, tak? Czyli wiesz co, traktowałem espedy właśnie, czy wiedziałem, że to jest rzecz przydatna, ale tak jakoś obchodziłem to zawsze bokiem tłumacząc sobie nie, nawet nie wiem teraz czym, ale w, może dlatego, że nigdy jakoś nie mogłem e, czy część tych butów spedys, tych, tych naprawdę sztywnych mi się po prostu nie podoba, takie, takie dziwne te, te buty. Wizualnie. E, wizualnie? Dla, tak. Pierki, nie? tak a, e, I nie może po prostu zawsze mi było szkoda pieniędzy na to, żeby kupić SPD, kiedy nie wiedziałem, czy to będzie to rozwiązaniem mi się przyda, czy nie. No ale zaryzykowałem i kurczę, to ryzyko akurat było chyba najlepszym ryzykiem podjętym na tym wyjeździe, bo, bo jest to rozwiązanie, które naprawdę nie pasuje i może ktoś się ze mnie śmiać, że po prostu jak te przyspady, każdy głupi wie, że to jest fajne. Ja się dopiero przekonałem o tym tuż przed wyjazdem i na wyjeździe. Co jeszcze jakieś patenty? Właśnie zastanawiać? Musiałbym sobie ale... przypomnieć, jak wyglądał nasz karawan, ale... Pewnie by się jeszcze jakiś patent znalazł, ale to chyba, kurczę, też nie. Czyli to są rzeczy, które były wymyślane na bieżąco i teraz dla nas są tak oczywiste, że nawet nie traktujemy tego jako jakiś patent, tylko jako coś, co było z nami od zawsze. E, bardzo Wam dziękuję za te patenty. Zdjęcie przyczepki e, na pewno znajdziecie na blogu pod adresem namyślnik.rober.pl .com <ślad> Stupido. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie patenty. Zdjęcie przyczepki razem z rowerem znajdziecie pod adresem na ukośnik 011 jak jedenasty odcinek podcastu. A my powoli będziemy kończyć. Powiedzcie mi jaka jest jedna rzecz, której życzylibyście słuchaczom dzisiejszego podcastu? Friday z jazdy. To jest fajne. Nie żeby jeździć na rowerze dlatego, że to jest modne. Nie dlatego, że E, że, że, że jest zdrowa. Że jest zdrowe, to jest fajne, <śmiech> dlatego, że lubimy jeść, a nie po to, żeby komuś coś pokazać, że my też potrafimy... Nie, ją no wiatrów plecy. <śmiech> Ale zdecydowanie wiatrów plecy. A ja wam życzę, żebyście, podobnie jak moi goście, nie bali się po prostu wykorzystać każdą okazję, jaka się nadarzy i zrobić choć raz w życiu coś fajnego, na co zwykle po prostu byście się nie odważyli, bo dzisiejszy przykład ewidentnie pokazuje, że coś takiego warto zrobić. Dla przypomnienia zarówno Ole jak i Zbycha znajdziesz na ich blogu kajtostany.pl Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy I bardzo rozmowę. dziękujemy za rozmowę. Ja również, a my słyszymy się za dwa tygodnie, a przynajmniej mam taką nadzieję. <gry> Cześć.